Słuchacie podcastu Inny Koncept, a ja mam dla was wiadomość z ostatniej chwili. Pięć minut temu usłyszałem dzwonek. Wychodzę więc z domu, patrzę się, a tam za bramą stoi jakiś gość, za nim wielki samochód dostawczy. Przyjechała do mnie paczka, odebrałem ją, a w paczce tej powinny być półprodukty i surowce do zrobienia piwa. Także będę się bawić w najbliższych dniach w piwowara. A was zapraszam na odcinek. Jak zostać kosmitą? Potrzebne będą Defekt ciała sprawiający, że działamy ciut inaczej niż podręcznikowy człowiek Charyzma i pewność siebie Determinacja w dążeniu do celu może być uraz psychiczny, umiejętność obserwacji i szerokie zainteresowania, konsekwentność naszego świata, no i bogata wyobraźnia. Czas przygotowania co najmniej kilka lat. Czytałem sobie kiedyś książkę K-Pax, było to kilka lat po tym jak obejrzałem jej ekranizację, film o tym samym tytule. Dość popularna rzecz, wielu z was na pewno film widziała, część być może też czytała książkę. Świetna historia i w jednym i w drugim przypadku. Do szpitala psychiatrycznego przybywa mężczyzna twierdzący, że pochodzi z planety oddalonej od Ziemi o około 7000 lat świetlnych czy coś takiego. Sam twierdzi, że to nie jest tak daleko, bo podróżując na promieniu światła, z wielokrotnością prędkości światła czas ulega zakrzywieniu i choć sam podróżnik starzeje się o te kilka lat, to odczuwa to tylko jako parę miesięcy. No, a dla postronnego obserwatora nie trwa to nawet odmienienia oka. Każe nazwać się PROT, pisane z małej litery, w końcu jest tylko niewiele znaczącą jednostką, a to ciała niebieskie pisze się dużymi literami. Widzi w ultrafiolecie, ma zaskakującą wiedzę astronomiczną, no i przede wszystkim ma zbawienny wpływ na innych pacjentów i personel szpitala, a nawet też na zwierzęta w niektórych przypadkach. No i lekarz, który się nim zajmuje, psychiatra, zastanawia się, jak niesamowite są możliwości ludzkiego umysłu, a czytelnik myśli sobie przez lekturę, czy on naprawdę jest z k Na No a ja znów się zastanawiałem, co to znaczy być człowiekiem. Takie myśli rozbudziła we mnie ta książka. Znane są przypadki tak zwanych wilczych dzieci, które od małego były wychowywane przez zwierzęta i mimo, że fizycznie były zdrowe, no to były zwierzętami. Gdy w wieku na przykład, 7 lat ktoś je odnajdywał, no i złapał, próbował ucywilizować, no to w większości przypadków ponosił fiasko. Nie udawało się wyrugać z takiego dziecka zachowań zwierzęcych. Mimo sprawnego aparatu mowy w ciągu kilku miesięcy udawało się jej nauczyć zaledwie kilku prostych słów. No a potem dziecko umierało. Tak po prostu umierało. Na ile więc w człowieku jest człowieka, jeżeli odrzucić od niego tą całą część związaną ze społeczeństwem. Geny są jakieś, rozwój taki fizyczny jest. Nie ma tylko tego wychowania. Wychowanie jest inne. Z jednej strony w ostatnich tygodniach można było usłyszeć o człowieku, który urodził się zupełnie ślepy, a Wszczepienie do mózgu implantu uaktywniającego nerw wzrokowy sprawiło, że mózg bez problemu bardzo szybko nauczył się widzieć, mimo że wcześniej takiej możliwości nie miał. Przyswoił sobie nowy zmysł. Dlaczego w takim wypadku wilcze dzieci lub dzieci wyrodnych rodziców nie uczą się mówić ani zachowywać choć trochę jak ludzie? No i tutaj dochodzimy do pytania, czy to jest wtedy jeszcze człowiek? Co z duszą, co z duchem, co z tym wszystkim? Czy taka osoba ma duszę? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Okej. Okay. Chciałbym coś wam polecić. To coś w rodzaju słuchowiska, do którego link ktoś podesłał mi niecały rok temu. Wysłuchałem go już kilkakrotnie, zawsze z wielką przyjemnością mi się słuchało, ale dopiero teraz jakoś tak zdarzyła się okazja, żeby je wam polecić. Wysłuchajcie fragmentu. Że też człowiek jest taki prosty. Wystarczy mu powiedzieć, lubię cię. Nawet nie, że kocham, ubóstwiam, bo to raczej wytrąca z równowagi. Działa na każdego. Na ciecia. Nawet na ciecia, który gnieździ się we mnie. W Lipchajm usłyszałem, lubię cię. I teraz prołem w deszczu, równe osiem godzin, do źródeł Dunaju, po jednym z najpiękniejszych zakątków świata. Lubię cię. Mały guziczek gdzieś blisko ciała Rozluźnia sploty mięśni Sploty w mózgu też jakoś inaczej układa Mała, całkowicie ekologiczna tabletka z najwyższej półki Wypisywana bez recepty Może właśnie dlatego, że bez recepty, bez instrukcji stosowania Udzielana jest sobie i sobie wzajemnie Jakoś tak nachybił, trafił I zbyt rzadko Nie ma obawy przedawkowania Ci, którzy takie obawy mają Mylą to lekarstwo z kłamstwem ze sterydami. Lubię Cię, ponieważ działa nieoczekiwanie wytrąca człowiekowi oręż dotychczasowej wiedzy o sobie i o całej reszcie. Czyni bezbronnym, ale zarazem otwartym na siebie i całą resztę. Lubię Cię. Jest białą flagą, chwilowym zawieszeniem broni na kołku. Jest porzuceniem pola walki i ostrożnym. Chybotliwym zbliżaniem się do zdziwionej buzi dziecka. Jest to książka o niewiedzy w praktyce Piotra Cieplaka, który opisał swoje takie luźne, bardzo proste, ale i głębokie przemyślenia w trakcie samotnej wyprawy rowerowej przez większość Europy, z Warszawy do Portugalii gdzieś a potem zrealizował tą krótką książeczkę w formie audio. To właśnie w prostocie jego myśli tkwi siła i moc. Taka, taka niesamowicie pozytywna moc, która potrafi i zainspirować, i wprawić w dobry nastrój. Taka, taka konkluzja po wysłuchaniu, w trakcie słuchania, już nawet tego słuchowiska, jest że w końcu, w końcu żyjemy we wspaniałym świecie. W tle jest muzyka, delikatne i oszczędnie stosowane odgłosy środowiska, jakieś krakanie wron, dźwięk dzwonka rowerowego, wodospad, rzeczka i głos lektora. Nawet sama podróż jest jedynie tłem, Pretekstem do takich przemyśleń, jakie, jakie przed chwilą Wam zaserwowałem. Ta podróż jest katalizatorem takich genialnych myśli prostych, a genialnych. Nie ma w tym jednak żadnej przesady, nie ma sztuczności. To jedno z najbardziej pomysłowych i najlepszych słuchowisk, jakie dane mi było wysłuchać. Sam kiedyś coś takiego napiszę, spróbuję wymyślić, spróbuję nagrać. Słuchowisko samo ma z 50 minut długości. Jakby ktoś był zainteresowany poszukaniem go w sieci, no to tytuł zamieszczę jeszcze pod odcinkiem w komentarzu. Z mojej strony naprawdę gorąco polecam. Rzecz warta wysłuchania. A teraz coś innego. Kilka dni temu spotkałem się z Gabrysią. Gabrysia już w przeszłości występowała w moim podcaście, a teraz <trybujesz> teraz jak się z nim widziałem, też włączyłem na chwilkę nagrywajkę i możecie posłuchać, jak opowiadała o swoich ścianach. Tutaj ściana frontowa, druga też jest pomalowana. Mam namalowane kwiatki nad szafą, która jest w ścianie. Potem, no i chyba tyle. Jeszcze mam, miałam coś takiego, że miałam dziurę w pokoju. I, e, bo mój tata e, pracował, robił coś na strychu, i ten, i, było, i by być dziura z, zrobiona, i tą taką płytką. Potem e, w, no, zakrył to i, w, z, i zamurował, tylko że zostało takie szare tło. No, i doszłam do wniosku, że jak mam takie szare tło, to, to sobie namaluję jakąś buźkę no i tam teraz jest buźka. Taka uśmiechnięta, rozdziabiona, wielkie oczy, piegi, yy, zęby dwa z przodu. No i tak, mam konia na ścianie, yy, ko... tylko, że konie jest całkowite, tak naprawdę, bo koniowi, koniu... Nie wiem jak się to zmienia. No właśnie, też ciężko mi. Ko... Yy, Jedno kopyto, brak mu jednego kopyta. To znaczy nie do końca, to znaczy kopyta, i, ale noga ma Tylko kopyta mu brakuje tak, do, żeby... No i nie jest pomalowana ta jedna noga Bo reszta jest, no on jest w ogóle jak wariacja kolorystyczna Bo ma zieloną, zielony pysk, tak zęby ma zielone Oczy ma niebieskie I tak, żółtą, żółtą ma grzybę I przechodzi Chwileczkę Przechodzi z różu, taki podfioletowy róż Przechodzi dalej w jaśniejszy, potem dochodzi do czerwonego, potem jest pomarańczowy i wchodzi w żółty też ostatecznie. No i to trzeba go domalować też. No i tam e, mam jeszcze.. mam jeszcze. o, teraz to jest, to jest w ogóle ciężkie do opisania, bo mam, tak. E, e, tak. E, idzie. E, na, następnie mam serce, takie prawdziwe serce ludzkie. Yy, namalowane. Krwające. Nie krwające. To tak jakby yy, po prostu położyć serce, mięsień sercowy na jakimś yy, stole i żeby sobie leżało. To właśnie tak, to jest właśnie ze zdjęcia. Potem mam takiego gostka, no takiego z wielkim brzuchem w zielonej koszulce, z niebieskimi spodniami, takie wielkie buty. Yy, on jest, yy, trzyma się za brzuch, i tak jakby ma bardzo czerwony nos i tam śpin oparty o takiego ptaka. Takie coś, można sobie wyobrazić to yy, tak jak były te egipskie malowidła na naścienne. Mm -hmm. I on ma takie oko, oko, jedno oko. On jest właśnie w tej takiej pozycji, że to jest... Yy, tu yy, przód jest... Yy, Przód jest przodem, znaczy dół. Głowę ma odwróconą, no i jedno oko No i idzie właśnie z tej perspektywy No i to jest... Tak... To w ogóle to była taka... Nie, nie wiedziałam co maluję i w końcu muszę powiedzieć tak Bo... Bo robiłam plamy z farby na ścianie takie łaski żeby, ten, żeby y, zrobić jakieś takie kolorowe I w końcu patrzę i widzę, że mam taki kształt, ale skrzydła I taki właśnie jak ptak, który jest w spoczynku I ten, i domalowałam mu dziób I oko, no i sobie tam No i y, zrobiłam mu czarne oko, które ma w, w, z kolorową obramówką No Jakieś węża też kiedyś miałaś, coś mi eee, jakoś... Tak, tylko że węża, węża. przerobiłam. Przerobiłam węża, bo doszłam do wniosku, że strasznie to tak wygląda i nie chcę Węża, to znaczy mam tak, bo wąż jest, tylko że głowy nie ma, bo przerobiłam na serce takie malowane, nie takie prawdziwe, tylko malowane, malowane, tylko że tak mu wystaje ten język jego z tego serca, więc jest dziwnie wygląda. No, w każdym razie dalej to jest tak, to już jest, e, znowu jeszcze jednego ptaka, mam tylko, takiego to to być ogólnie e, ten PAF, tylko że ciężko mi było wtedy jakoś się tak skoncentrować i wyszła mi taka ku, kura z kolorowymi tymi e, piórami, aczkolwiek jak tak, no jest na mojej ścianie i ona ma pod swoją jedną e, wielką e, nogą, czy nie wiem jak się nazywa ta, ten, w każdym razie ma dwoje ludzi. Przodem kobietę, a bokiem mężczyzny nie stoją po, Tak jakby trzyma ich za głowę No e, tak, że tego i tak e, Potem mam e, taki krzew Który idzie, jeszcze muszę go domalować e, I mam... Aha! Jeszcze pod tego ptaka Wchodzi taki jakiś żółk, tylko też mi się bardzo nie udało Też taki kolorowy w każdym razie potem jest, co jest potem? Aha, potem jest wielka ręka, z której wyrasta wieża. <grym> Tylko, że to jest zaciśnięte w pięść. No, i właśnie z tej pięści wyrasta wieża. Ciężko sobie to wyobrazić w ogóle, to jak znaczy, sobie tak ja mam przepraszam obrazy bosza. No, jak sobie tak teraz, no... Yy. Także jest y, ręka, no prawdziwa ludzka ręka, która, z której wyrasta wieża, taka wieża, taka y, najnormalniejsza naj naj naj naj z takimi małymi wieżyczkami, z kopukami, z, z wejściem Jest coś niepomalowane jeszcze, muszę to jeszcze w końcu skończyć I ta ręka nad, u dołu nie ma łokce, tylko wyrasta z tego drzewo I, i ten, i też jest niedokończone i chyba... aha, po drugiej stronie mam napisy no i tyle aha, aha jeszcze nad drzwiami w szafy, tak mam... miały być tak to miały być yy, no yy, lilie, nie lilie no co, każdy ma z takie kwiatki trzy są i one się jakby ze sobą Wbijają razem i nie do, w ogóle miałam domalować, ale w końcu nie domalowałam Że miał być taki rozklaszowany dzban i z tego miał wychodzić elf albo też... elf Tak i ten, bo ja mam strasznie takie spadziste ściany takie Więc super się tam różne kombinacje robi I, i chyba tyle jak na razie No mam tam jeszcze dużo napisów różnych ale, ale co, cytaty jakieś, czy takie... Hmm, y, znaczy nie, cytaty mam, też cytaty jakieś takie, co mnie też y, napisane w, w chwili natchnienia, różne zwroty i takie rzeczy, ale ten, ale lubię w ogóle moje ściany i fajnie, fajnie bo fajnie jest, że, że są moje ściany, bo wtedy można się wyżyć te artystycznie i kartka to jest tak naprawdę bardzo małe jak dla mnie. Nie tak dawno temu chyba Arek Tredowski yy, skarżył się w swoim podcaście, że synek mu maluje po ścianach. <śmiech> yy, yy, yy, wiesz, yy, nie chcę Cię martwić, Arku, ale Gabrysia ma prawie 19 lat, jak to samo określiła. I, no i z tego, co mówiła, no to nie tylko ściany są yy, zagrożone, także kaloryfer podpisała, napisała na nim farbą takie wielkie kaloryfer żeby każdy wiedział co to jest a swoją drogą zauważyliście ile jest podcastów o popkulturze obecnie, przez ostatnie jakieś dwa lata pojawiło się kilka niezłych naprawdę fajnych rzeczy do słuchania i z tych, które przetrwały, to, no to głównie podcasty o popkulturze. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Masa kultury, Małe Filmidło, Mysz, Masz, Kombinat też w jakimś stopniu. Pewnie też parę innych, których nie wymieniłem. Podcasty te opierają się na popkulturze głównie, przede wszystkim wychodzą dość często do tego i mimo, że są naprawdę fajne i z przyjemnością słucham no to czuję pewien przesyt tematy często w nich się powtarzają dlatego trochę głupio mi teraz mówić o filmach bo znowu ten biedny, biedny słuchacz będzie musiał słuchać czegoś o książkach o filmach, no ale już taki odcinek mi się trafił przepraszam no ale powiem coś o filmach jakie ostatnio sobie oglądałem ale nie zamierzam ich omawiać jakoś dokładniej czy recenzować bardziej mi chodzi o takie ogólne wrażenie jakie odniosłem oglądając je taki mój mały osobisty komentarz króciutki w końcu nie przedłużajmy tego podcastu w nieskończoność ładnych kilka miesięcy temu godaj recenzował Akire bodajże. W ogóle często opowiadał czy to w Kapoku, czy na Gnieździe Światów o różnych japońskich animacjach pełnometrażowych. Też o tym często mówił choćby Gom Jabar w Japanimation. Ja sam zawsze sceptycznie podchodziłem do takich produkcji. W ogóle nigdy nie rozumiałem tej mody, na fascynację wszystkim, co japońskie i w sumie dalej nie jestem jakimś fanatykiem kultury japońskiej, ale tamtejsze kino docenić potrafię. Obejrzałem wszystkie te stare filmy Akiro Kurosawy o samurajach czarno-białe, z fatalną grom aktorską, z, ze scenariuszem, który no często kuleje. One wszystkie są takie same, wszystkie mają taki sam schemat, ale jednak już od pierwszego kwadransu ogląda się z zapartym tchem do samego końca, na który nieraz trzeba naprawdę długo, długo czekać. No i uwielbiam superprodukcje, choćby ze studia Ghibli. Jako pierwszy taki film obejrzałem sobie Ghost in the Shell. Pięknie rysowany kryminał science fiction z ciężką fabułą i nutami filozoficznymi. Niby wiedziałem, że to nie jest bajka dla dzieci, ale i tak mnie zaskoczyło, co może zaprezentować sobą anime. Potem był Akira. I już wiedziałem, że się wciągnąłem w te klimaty, w ten styl. Z takich poważniejszych dzieł zobaczyłem też między m.in. Benkartów Niebios, Ziemię kiedyś nam obiecaną. Nie pamiętam więcej tytułów. Nadszedł też czas na te bardziej baśniowe produkcje. No i nie zawiodłem się ani trochę księżniczka Mononoke, Nauzyka z Doliny Wiatru, Ruchomy Zamek Hauru i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że tu już różnice między zachodnimi animacjami, czy to Pixar, czy Disney, czy inne takie studia, różnice między tymi animacjami są jedynie subtelne. Te japońskie są może dla ciut większych dzieci. O ile są dla dzieci też. To już baśnie, ale ale taka księżniczka Mononoke może naprawdę ostro zryć psychikę dziecku i go zdrowo przerazić. Podobnie jak Nausica z Doliny Wiatru. Myślę, że na zakończenie tego odcinka, jak zostanie trochę wolnego czasu, no to dam jakiś fragment muzyki z jednego z tych filmów. Szlag mnie trochę bierze, jak pomyślę, że wiele osób wciąż animacje uważa tylko za bajki dla dzieci. A jeśli do tego dołożyć Japonię jako kraj pochodzenia, no to dla nich są to zboczone bajki dla dziwnych dzieci, japońskich dzieci. Zadziwiającym jednak jest fakt, że osoby te nie oglądają takich filmów. Znamy to wszyscy, prawda? Największymi specjalista, specjalistami, znawcami są osoby, które nie wiedzą, o czym mówią. Chociaż w przypadku japońskich seriali to sprawa może wyglądać już nieco inaczej. Pamiętam jak w samym wieku 8 lat oglądałem Pokémony i, i wtedy mi się to nawet podobało. Chyba. A są tacy, co po dziś dzień zaliczają się do wyznawców choćby Dragon Balla. Możesz oglądać drugie. Dobra. Właśnie jest tak? tutaj problem natury filozoficznej. Właśnie, czy czy Hentai to jest tylko i wyłącznie porno animowane. Na pewno ma jakiś, pewno ma jakiś głębszy sens. <głos> drugie dno. Drugie dno. Nie, ale właśnie tak. Dzisiaj chociażby rano kończyłem oglądać sobie. Mm, Spirit Away w Krainie Bogów, jeden z takich najbardziej cenionych no, filmów, japońskich filmów animowanych, a Ty jesteś człowiekiem, który ogląda namiętnie takie tasiemce, mózgojeby japońskie, Dragon Ball chyba wszystkie przerobiłeś, mnóstwo innych rzeczy. Nie, ale, ale, ja z takich rzeczy oglądam w zasadzie tylko Pokémony dawno, dawno temu. Pokémony to nie anime. To to, to nie anime. Jak to ten... nie. Nie, no. No ale, ale. Jakby.. No to jakbyś tak miał określić. Co w tym takiego jest, że, że to się tak wciąga? Po prostu zjadać czasu, przy którym można wypić piwo, ewentualnie 10. Znaczy raczej nie piję przy, przy anime. Ale wynika, powoduje, że wynika to z tego, że raczej nie piję, jak jestem sam. A nikt do nie chce oglądać. Ból wielki. Albo trafisz obejrzeć ileś tam... Coś się chwaliłeś ostatnio, że 200 odcinków czegoś tam 20-minutowych obejrzałeś w ciągu 5 dni. Czy coś w ten deseń? Trochę nie, znaczy, nie wiem, to jest... To wciąga generalnie. A, a, anime to jest tak, no są różne rodzaje. są wiem jak, taś... jak miłość. No prawie. S są takie dłuższe, wiadomo, które się ciągną w nieskończoność. I są też takie no, najwięcej serii jest takich po 20 odcinków, 25. Może trochę dłuższych, może trochę krótszych. I... No zależy, kto co woli. Generalnie te, te krótsze, krótsze anime są z reguły tak bardziej przemyślane, maj, mają takie... No są po prostu inne. Ja, ja lubię tasiemce, bo e, idzie się przywiązać do bohatera, nie widzisz jego jednej przygody, tylko 3, 4, 5, 6, albo i więcej. się No umiem liczyć. Maturę zdałem. Ledwo, bo ledwo, ale zdałem. No, e, nie, ale... ale mm... To ale... są takie postacie mocno przerysowane. Jak rzuci się na to tak kątem oka, to naprawdę odrzuca. Znaczy, ja zdaję sobie, że z tego... Sprawę, takie że... głupie gagi, naprawdę tępe, tak... No, nigdy się nie wciągałem w żaden taki tasiemiec, w nic tego typu, ale choćby oglądając same obrazki, to to odrzuca. Znaczy, z reguły ludzie, którzy oglądają dużo anime, nie przepadają za tasiemcami. Ale... Ale Sławek lubi. <głos> znaczy, wiesz, no, wbrew pozorom jest, y, te krótsze anime są dużo bardziej poważne, takie one są takie albo bardziej mroczne, albo mają jakąś taką ogólną myśl, która nie jest zbyt zabawna. Natomiast te tasiemce często charakteryzują się tym, że je, jest tam parę boha paru bohaterów, to są tacy totalni idioci, którzy robią głupie rzeczy, mówią głupie rzeczy i można się z tego fajnie pośmiać, fajnie spędzić czas, a przy okazji może minąć 8 godzin i nawet nie wiesz kiedy <głos> bywa. Samie zachęcałeś do takiego jednego mózgo jeba ponoć, tak że gdzie, gdzie e, e, są ciekawe pomysły, no i, i e, to w sumie, w sumie, to już słyszałem od wielu osób, że w takich serialach, takich e, no właśnie tasiemcach anime, proszę, proszę prze przede wszystkim... Proszę. Sławek bierze łyk piwa. Solidny łyk mojego piwa. Dziękuję, <grym zna> <grym zna> że w takich serialach są przede wszystkim dziwne, jakieś oryginalne, bardzo nietypowe pomysły na fabułę, na przygody. Że w ogóle człowiek jest zdziwiony, że ktoś o zdrowych zmysłach, tudzież niekoniecznie zdrowych, mógł na coś takiego wpaść. Nie? Mhm. Super komentarz. Dobra, nie no. Chodzi o, chodzi o to, że ten, że... No jakbyś sobie poczytał książki, czy tam oglądał parę filmów, to tam też jest dużo takich ciekawych pomysłów. W ogóle wydawałoby się, że nie z tej ziemi. No i w anime jest to samo, tylko że jest różnica. Taka, że najczęściej w filmie ograniczeniami są budżet. Technologia komputerowa, animacja też w pewnym sensie jest ograniczeniem, bo chyba nie wszystko da się zrobić. A przynajmniej nie po jakichś tam re, kosztach, na które stać producentów. A, a w anime to jest właściwie tylko ry, rysunek i y, jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia twórcy. Dlatego często y, są, są bardzo dobrze... Z, znaczy są inne pomysły, mają dużo jakby szersze pole manewru ci, co robią anime niż ci, co robią filmy. I dlatego myślę, że, że, że no jest to różnica taka. Fala upałów zniechęca do robienia rzeczy, które wymagają czy więcej wysiłku. Lekki wiaterek może i ochładza, ale przeszkadza w nagrywaniu. Podobnie jak ciężki sprzęt budowlany, który jest kilkadziesiąt metrów od nagrywajki. Ale odcinek skończyć trzeba. Ostatnie nagranie, fragment ze Sławkiem, troszkę też Sylwii było słać na początku, zarejestrowałem na lotnisku w Bielsku Białej, dokładniej w Aleksandrowicach. To takie tereny zielone, tereny rekreacyjne, gdzie co chwilę jakiś szybowiec jest wyciągany i krąży nad głowami, ludzie siedzą na trawie z piwem w ręku, a niektórzy mają trening swojej drużyny frisbee, czy jakkolwiek się ten sport nazywa. Polega to mniej więcej na tym, że ktoś rzuca frisbee, ktoś inny biegnie, starając się nie dopuścić, żeby drużyna przeciwnika przejęła ten talerz, ten dysk. Tak przynajmniej to wyglądało, jak oglądałem trening jednej z takich drużyn. Nie wiedziałem, że jest taki sport. W sumie jest dużo dziwnych sportów, mało popularnych, a yy, okazuje się, że są nawet ligowe rozgrywki. Nie wiem, czy jest liga frisbee. Może kiedyś uda mi się złapać kogoś, kto siedzi w temacie. Zaciągnę go przed mikrofon, zrobię z nim odcinek. No ale... To jeszcze nie teraz, w przyszłości, jakiejś późniejszej. Na razie nie mam nikogo takiego, kto się w to bawi. Mam za to ochotę nagrać serię odcinków może nawet, poświęconych paru miejscom w Bielsku. No minimum taki jeden odcinek koniecznie chcę zrobić jeszcze, no jak nie w tym, to w przyszłym miesiącu porozmawiać może z paroma osobami, tak poopowiadać o tym mieście, z którym no, jestem emocjonalnie związany, którym się bardzo, bardzo podoba. Na sam koniec obiecany fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Nauzyka z Doliny Wiatru, jednej z tych dziwnych, ale i fascynujących japońskich animacji pełnometrażowych. Ktoś stwierdził, że ten utwór boli. Coś w tym jest, ale i nie samego zachęcił do obejrzenia całego filmu. Może i wy się skusicie.